Weź swoją szczoteczkę do zębów. Odkręć kran i zamocz szczoteczkę pod strumieniem wody. Zakręć kran. Weź pastę do zębów, otwórz ją i naciskając na opakowanie nałóż trochę na koniec szczoteczki, ten z włoskami. Zamknij pastę i odłóż na miejsce. Włóż szczoteczkę do ust, tę stronę z włoskami i pastą. Szoruj szczoteczką zęby na górze i na dole, z każdej strony, od zewnątrz i od wewnątrz. Pocieraj zęby w ten sposób przez co najmniej 3 minuty. Następnie przestań szorować zęby. Wyjmij szczoteczkę z ust i wypluj pasto do umywalki. Odkręć kran i wyczyść szczoteczkę. Odłóż ją na miejsce i umyj swoją buzię i ręce. Zakręć kran. Wystrzyj buzię i ręce ręcznikiem.